Raz dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, Nie, nie, nie, nie chodzi o to, żeby nagrywać. Ja bardzo nie, nie, a o co chodzi? Znaczy. No, <laughs> ja chciałem zobaczyć jak ten mikrofon działa. Muszę sobie ten podgłos. Teraz zobacz, co nam się dzieje. No, bardzo dobrze cię no, Jest rewelacja. Załóż sobie. paczek nas słychać, jak my mówimy. Kiedy będzie Amsterdam? Amsterdam? My jesteśmy w Amsterdamie. Tu? To jest Amsterdam. Przesąd, jakaś wiocha tutaj. Jest... Tutaj ostatnio jechaliśmy z samochodem, a tu nie jechałaś. Tutaj żeśmy zresztą zawracali. Ja tutaj żeśmy zawracali. Pamiętasz Filip, co, co policja za nami jechała przez no. jakiś okres czasu? A z lotniska, czy gdzie? Tak, tak. Pojechaliśmy w tą stronę. Mhm. My się coś powinien przybyć tak coś takiego musieliśmy wracać. Cześć, to chlady. Słuchajcie, Słuchajcie podcastu. Zatem podcast nie tylko dla orłów, podcast samosia.com. I podcast samosia.com. Ja jeszcze głosu nie straciłam. Aha, i podcast. Jaki jest twój podcast? Blondyn? Jak się nazywa ten podcast Holandii? Nie, on Fili? już nie nadaje, bardzo ja już dawno. Nie wiem, jak się nazywa. No, jakiś, nie <głos> ciekaw... czekaj. Nie, nie, nie, żadne, żadne hałdy, to żadnych z Katowic, nic takiego. L Lander? L L nie, to nie, też nie. Chief to było coś z tym, z chochlą. Z chochelką? No. hochelka? No. Hochla? Hochlander, tak? Hochlander? Hochlander? Ah, a, a, a, no, chyba Hochlander. A był taki podcast kiedyś. A był dawno, tak? mnie ta, ta drze się ten... słuchało, był ciekawy, tak? Zatem <słuch> dzisiaj podcast będzie z Amsterdamu. Spotkanie podcasterów polskich w Amsterdamie. Zatem o tym będzie dzisiaj. O ta tym będzie. Stało się zadość. Właśnie, odezwał się kuszący męski baryton. Z tradycji stało się zadość. Zatem dzisiaj zapraszam wszystkich słuchaczy na wycieczkę poprzez czas i wycieczkę poprzez miasto Amsterdam, w którym właśnie się znajdujemy. Postaram się troszeczkę, postaramy się, bo jesteśmy tutaj w 18 osób, postaramy się całym ekipą dzisiaj Wam przybliżyć przybliżyć, jaki jest Amsterdam naprawdę, ale przybliżyć także, co się zmieniło u nas w ciągu ostatniego roku. Niestety nie, niestety nie ma z nami Hadriana, który tak soczyście i przepięknie zawsze opowiadał nam o wszystkich miastach, w których byliśmy, ale mam nadzieję poradzimy sobie bez Hadriana. Zatem zapraszamy na ulicę, zapraszamy na... Piękne wiosenne słońce. Zapraszamy do słuchania, i zapraszamy do słuchania o tym, co z nami się działo przez ostatni rok. Zabieramy Was na wycieczkę po Amsterdamie. Tak, i wycieczkę po naszym. Przepraszam, ją ja akurat. Tak, język. i tak. Jaką i... się nazywa? Apple Apel. Apple Apple, Apple, heba. Heba. Apple tak. Heba. Tak. Heba. jak słyszycie, Gosia, Przemion i moja skromna osoba. Tak, podcast nie tylko dla orów, kolejny odcinek, tym razem bez marudzenia, absolutnie bez marudzenia. Ostatnio troszeczkę się nagadałem, troszeczkę marudziłem, ale powiedziałem sobie w nowym roku już bez marudzenia. No i w nowym roku, tak jak powiedziałem, odcinki podróżnicze. I zaczynamy od roku 2005, to był chyba 2005, jesień, późna jesień. I spotkałem się właśnie z Przemionem i z Gosią w Amsterdamie, zatem to dzisiaj w podcaście będzie. Podróże w ogóle w podcaście nie tylko dla orów to były takim, można by powiedzieć, paliwkiem dla mnie, dla głównego prowadzącego, bo podróże to były... To, co lubię najbardziej. Pierwszym wyskokiem to była chyba Anglia, Londyn, gdzie jechałem sobie autobusem i potem płynąłem promem do Walii i potem do Anglii. Gdzieś chyba na telefonie czy jakimś takim dyktafonie zwyczajniastym nagrywałem. To był, nie wiem, może szósty, może siódmy, może ósmy odcinek. A potem... Potem wyskok właśnie do Amsterdamu, majowo, pierwsze polskie spotkanie, pierwszy polski, można powiedzieć, zlot podcasterów. Było nas wtedy chyba z 6 czy z 7 osób. No i potem się zaczęło nasza miłość z Przemionem i z Gosią, a potem, potem to już ze Szczepanem i z różnymi ludźmi jeździliśmy po Irlandii, po innych krajach i, i to było to, co lubiłem najbardziej, właśnie podróże i spotkania z nowymi ludźmi. Właśnie podróże i spotkania z nowymi ludźmi, tak jak już wspomniałem, to było to, co dawało siłę, dawa, dawało najwięcej przyjemności w tym wszystkim, bo gadać do siebie, nie, to, to, to nie o to chodzi, chodzi o to, żeby miał to, kto słuchać. A jeśli wiemy, kto jest po drugiej stronie, albo się z nimi spotkaliśmy, albo gdzieś tam piszemy, albo cokolwiek, to jest to podwójna przyjemność, bo tak jak wspomniałem, możemy gadać nie wiadomo do kogo z drugiej strony, ale jeśli wiemy, kto jest po drugiej stronie, to robimy, myślę, to według mnie lepiej, sympatyczniej i po prostu bardziej w otwarcie i takie jest właśnie moje wytłumaczenie tego wszystkiego, zatem kolejne kilka odcinków to będą podróże za tydzień, w następnym odcinku spotkamy się z Szymonem, który gdzieś jeździł po świecie i dla Was specjalnie przygotował audycję, bo muszę Wam powiedzieć, już przypominałem o tym, że dawałem po prostu ludziom moje nagrywajko, moje zoomczysko i jechali gdzieś w świat, nagrywali. I tak się stało właśnie z Szymonem, tak się stało z Karoliną, tak się stało gdzieś z Emilią i, i z Barnabą i, i parę osób po prostu brało sprzęt i nagrywało na końcach świata specjalnie dla podcastu, nie tylko dla orłów. I cóż można powiedzieć? To spotkanie z Gosią wtedy z przemionem we wrześniu 2005 roku było fantastyczne i pomimo tego, że minęło od tego czasu hmm, 9 lat prawie, prawie 9 lat. No nie, 9 lat będzie we wrześniu, ale no, no, można powiedzieć 8 lat i troszeczkę to wciąż gdzieś ta nić sympatii, może i przyjaźni, w, w tym wypadku większa z Gosią, mniejsza z Przemionem, gdzieś to wszystko jest i dalej z sobą korespondujemy, dalej do siebie piszemy i niektórzy częściej robią podcasty, niektórzy rzadziej robią podcasty, ostatnio sprawdzałem stronę Przemiona, hochlander.net i domena nieaktywna, ale nie wiem, może jakiś błąd, ale Gosia mówiła, że wróci, że będzie, że da głos, ale wiadomo, Czasami ludzie robią to tak jak ja, co wtorek, z małymi przerwami, ale starają się to robić jak najczęściej, i jak najlepiej i jak najsumienniej. Różnie to bywa w zeszłym roku, dobrze wiecie co się stało, ale jeśli nie wiecie to za jakiś czas będą odcinki o tym co, jak i dlaczego. Nie będę tutaj nic więcej mówił. W każdym razie, w każdym razie właśnie takie przyjaźnie, takie znajomości osobiste z ludźmi, dla których robisz podcasty, chyba cenię najbardziej. Zatem spotkanie z gosią, z Przemkiem. Jeszcze raz mówię, że to było ponad 8 lat temu. Mam wrażenie, że gdzieś kwałki z tych naszych spotkań poleciały, gdzieś to już wybrzmiało, ale myślę, że nie wszystko. Dlatego robiąc sobie małe takie remanenty za rok 2013, znalazłem kilkanaście w zasadzie podcastów, które czekają na swoje opublikowanie. I to jest jeden z tych podcastów, który czeka najdłużej. Mam podcasty, które czekają 2 lata, 3 lata i są troszkę świeższe rzeczy, ale chciałbym właśnie. W na łamach najbliższych odcinków przybliżyć Wam moje podróże i podróże ludzi, którym dawałem moje Zoomczesko. Zatem nic więcej nie mogę powiedzieć, jak tylko zaprosić Was na uroczy dialog mój z Gosią. Bawiliśmy się słowami, bawiliśmy się myślami spędzaliśmy fantastyczny czas i tego życzę Wam drodzy podcasterzy, na nowy rok i na kolejne odcinki, na kolejne podcasty, I bo to jest zabawa, bo to jest to, co lubimy najbardziej, czyli dialog pomiędzy podcasterami, dialog pomiędzy nami, nadawaczami, a Wami, słuchacze. Zatem lecimy do Amsterdamu z Kosią i z przemianą. Zatem serdecznie witamy podcast Nie tylko dla ORŁów. Jesteśmy tutaj właśnie w Holandii. Tak, w Holandii. I tutaj, Małgosiu, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? A nie wiem dokładnie, jaki masz temat. Mm, właśnie, bo tutaj się dużo dzieje. Jesteśmy w Holandii, tu się dużo dzieje. I mamy tutaj ostatnio dzień kanału, bo wszyscy wiedzą, że my tu jesteśmy w Holandii, a Holandia to w zasadzie jeden wielki kanał. I... E, może wytłumaczysz naszym słuchaczom, e, o co chodzi? Co to znaczy? To znaczy nie tak, że tutaj jest źle, że tak kanał... Jaki kanał? Znaczy To nie jaki kanał, to jest ogólnie dzień kanału, bo tu w Holandii wszyscy, że tak powiem, są bardzo depresyjnie nastawieni do świata, że jest depresja. W, tutaj w miejscu, gdzie nagrywamy, to jest, są minus 4 metry pod poziomem morza. I, i jakby woda wielka przyszła za morza, to by nas zalało tutaj 4 metry. Ty jesteś mikra, taka metr 60, Ja jestem trochę wyższy, więc pewnie bym miał do powierzchni bliżej, oczywiście, ale tutaj się dużo dzieje i właśnie jest dzień kanału, bo kanały to jest takie bardzo ważne tutaj ym, dla całego środowiska i dla całej Holandii, bo tymi kanałami woda płynie i, i po prostu te kanały muszą być bardzo dobrze tutaj nawadniane i bardzo dobrze I czyszczone, tak, czyszczone, tak, bo trzeba dbać o higienę osobistą, oraz, oraz o higienę bo środowiska. Bo inaczej się płaci wysokie kary? Tak, tak? Par, bo płaci się wysokie kary. Może coś powiesz na ten temat? Tak, znaczy ja nie płaciłem żadnych kar, bo ja tutaj mieszkam od niedawna, ale dzień kanału właśnie i tutaj nad tymi kanałami na przykład budują różne karuzele i kondominia i to tak wcale nie wolno budować tych karuzeli i kondominiów tutaj w Holandii, bo na przykład trzeba mieć pozwolenia, żeby z, na przykład taki kanał użytkować, Bo każdy tutaj obywatel Holandii ma swój kanał. Z karuzelą. Tak, z karuzelą. Znaczy ka Na karuzelę trzeba wykupić takie specjalne pozwolenie, bo każdy obywatel Holandii ma tutaj swój kanał. Bo tych kanałów I każdy jest mnóstwo. Ma swój kanał. Tak, każdy obywatel Holandii ma swój kanał. Cześć, tylko Holandy? Słuchacie podcastu? Nie tylko na Orów. No właśnie, bo byliśmy dzisiaj w Amsterdamie, widzieliśmy, że koło kościoła takie panie pracowały. Widziałaś, że takie w oknach stoją, takie mają witraże i za tymi witrażami takie panie stoją w takich oświetlone oświetlone na różowe czerwone lampy przede wszystkim mają, dużo czerwonych lamp mają. I, I Bardzo przyjemne oświetlenie. Tak, tak. I te i, tak, i te panie mają grzałki w środku na pewno. O, zimno, tak, nie? A. tak, i bo one stoją tak prawie zebrane. Nie wiem, czy widziałaś, że one stoją w tych oknach takie, bardzo mało są ubrane. I te grzałki mają... I pewnie bo tak ciepło tam No chyba dlatego mają grzałki, nie? Bo, bo w sumie o tej porze jak byliśmy, no to my tutaj się grzejmy przy kominku teraz. Momencik, wstawimy coś, jeszcze byśmy dowalili do ognia. To jest pogrzebacz, moja droga. Że ten jakbyśmy chcieli coś pogrzebać. Myślę, jeszcze coś do kominka dołożyć? Tak, mówisz? I chciałbym właśnie powiedzieć o tym, że te panie za tymi oknami, że była dzielnica czerwonych motylków, i one to by tam lubiły stać właśnie. I tam właśnie dużo kondominiów budują. To są takie budynki, gdzie te panie mieszkają, i można sobie przejść koło tych budynków i sobie taką panią na przykład wziąć na godzinkę na spacer. A ona wychodzi z tego okienka? Tak, ona wychodzi z tego okienka, Ale... jak tam wrzucisz pieniążek do środka. A otwiera okienko? Tak, otwiera się okienko i, i pani, pani cię wychodzi. zaprasza pani cię zaprasza Ach. i wtedy sobie z panią na przykład rozmawiasz za pieniążki. Ale. aha, okay. Tak to wygląda. Nie wiem, czy ty wrzucał, bo ty w, nie widziałem panów, żeby tam byli panowie, że jak na przykład pani przychodzi i wrzuca pieniążek dla pana, to, to pan cię zaprasza i na przykład, nie wiem, pan na przykład pokazuje ci, jakie ma grzałki, albo na przykład materac, nie wiem, bo panów tego nie widziałem, widziałem to tylko coś, nie, ja że, że pa, dużo panów tam chodzi, dużo panów i, i, i sprawdzają te panie. Nie, Czy one mają ciepło w tych pokoikach? Czyli można się ogrzać. Można się ogrzać. Pomieszczę. Tak to wygląda, że te panie mają zimno. Ja już tutaj do kominka dopaliłem. Świeci się i bardzo grzeje nam. Myślisz, że będziemy mieć tak samo ciepło tutaj, jak, jak te, te panie? panie? Ym, moglibyśmy mieć tak cieplutko. Dobrze, y, zmieńmy temat, bo, bo pomimo tego, że jest... To chciałbym się z tobą podzielić że tym wiadomością, że widziałem dzisiaj mecz Ajax Amsterdam, Alkmar. I grali w piłkę, i było dużo kibiców, tak, tak i bardzo krzyczeli, i, i Ajax zremisował z Alkmarem 1-1. Ale widziałaś tych kibiców, jak oni tam kibicowali? Fajnie, jak krzyczeli Widział. całe miasto? Tak, tak, tak, tak. I mam dla Ciebie właśnie ciekawostkę, bo Ajax Amsterdam 34 lata temu wygrał pierwszy raz mistrzostwo tutaj Holandii. I mer miasta wtedy Ludwig van Bommer nazwał taką jedną ulicę, ulicę, ulicą jednego mistrzostwa. No ale był problem, bo za rok Ajax Amsterdam znowu wygrał i już miał problem, jak to zrobić, że ulica jest jednego mistrzostwa, a przecież Ajax już miał dwa mistrzostwa. I więc... dwóch ulic? Nie, on zrobił inaczej. On tą samą nazwę zmienił z jednego mistrzostwa na, na dwa mistrzostwa. Aha. Że, że tak powiem, że w jednym roku mieszkałaś pod jednym adresem, a w drugim roku mieszkałeś pod innym adresem, chociaż nie ruszałaś się z miejsca. Ach, to można zmieniać nazwy ulic? Tak, można zmieniać nazwę Tutaj ulic. W tak, oczywiście można sobie zmieniać, jak chcesz. To znaczy ja mogę nazwać też ulicę nie tylko dla orłów? Możesz nazwać na przykład swój podjazd do garażu, na przykład podjazd Samosi na przykład, albo wielki podjazd na Litwę, tak jak pan Tadeusz to, to nazwał. Aha, na, tak, nie podjazd podjazd czy najazd, nie co wiemy. Najazd. Tak więc widzisz. I teraz y, od 1963 roku Ajax Amsterdam zdobył 14 tytułów mistrza Holandii w piłkę nożną i teraz ulica właśnie nazywa się ulica 14 mistrzostw. Czy to nie jest fajna taka rzecz? Przecież to co, co rok w zasadzie możesz mieszkać pod innym adresem. Świetne, Świetna nie? Świetna sprawa. Tak, to właśnie tak to wygląda. Zatem na przykład, jak już wspomniałem, możesz nazwać swój podjazd y, na przykład nazwą y, Gosiowy podjazd albo Albo niehausowe, nie nie na przykład kosteczki na podjeździe. Tak, postawić taki, taki sztuczny, firer słup i na tym supie jest napisane. Aleja? Aleja, o właśnie, na przykład. Właśnie, dlaczego nie? Słuchacie podcastu nie tylko dla orów. Jeszcze raz. Telewizja. już wystarczy raz. Nie. Wystarczy. Raz. Nie, Słuchacie podcastu nie tylko dla orów. Dziękuję. Jak prawie w każdym podcaście rozmawiamy o konsumpcji, o tym nie jak życie wygląda, ale mówimy o tym, gdzie byliśmy co dobrego zjeść. Cztery miesiące temu byliśmy w restauracji tunezyjskiej, niestety była fatalna. Trzy tygodnie temu byliśmy w restauracji nowozelandzkiej, niestety hamburgery Aha, były niedobre, niedobre o okropnie nie, nie, nie. z tych nie, owiec nie tam dało nie dał. Nie dało się dało. zjeść naprawdę. Nie dało. Nie. Ale w zeszłym tygodniu byliśmy w nowo otwartej restauracji irakijskiej. Irakijskiej. Dokładnie no, jak... I... słyszycie. Irakijskie, tak. Irakijski. Irak, nie Iran, Irak, Irak. Tam, gdzie Bush, tam robi swój nowy stan 51 będzie ropę sprowadzał. Zatem, no i jak wrażenia, Gosiu, jak wrażenia? No muszę powiedzieć, że ten przedskoczek. Czyli co to było? Jesz, to były możesz mi przypomnieć? Duszone ale, pomidory w zalewie z białej kapusty. Ale bardzo smaczne, naprawdę. Tak? Bardzo. No. Okay. <głosy> <głosy> <głosy> <głosy> <głosy> czyli, czyli mówisz, że ten przedskoczek naprawdę te, te duszone pomidory były dobre, tak? Duszone. W polejbie. W kakao. Jeszcze raz. Dobra. Jeszcze raz wszystko od początku. Dobra. Małgosiu, bardzo dziękuję za udział w podcaście. Mam nadzieję, że jak i tobie, jak i mi sprawiło to dużą przyjemność. Znaczy, mi na pewno, nie wiem, czy tobie. Mi też. Zatem do następnego podcastu. Pewno zapraszamy słuchaczy na następny podcast. Zatem, Gosiu, kończymy nasz podcast i pozdrawia Was Filip oraz Gosia Skąd? z Amsterdamu z Amsterdamu z Nadkanału z Nadkanału właśnie wszystkich słuchaczy pozdrawiamy z Nadkanału i bardzo zapraszamy na następny podcast? Tak. Który? Przygotował? Przygotuje yy, Filip. Dla was Filip i Gosia. Może no. razem, może osobno. Może razem, może osobno. Do usłyszenia. Do następnego podcastu? Do przyszłego wtorku. Zapraszamy Zapraszamy, dziękujemy Nie tylko dla sikorek Nie tylko dla wróbli Nie tylko dla gołębi Hej, hej, hej, hej Nie daj się nabrać na podróbkę Nie tylko dla orłów W tym mieście jest wielu interesujących mężczyzn Jest wiele interesujących kobiet, ale w tym mieście jest tylko jeden interesujący podcast nie tylko dla orłów.